Dałem kilka zdań z listu do Hebrajczyków z 11 rozdziału. <śmiech> Wiersz 7 najpierw. Hebrajczyków 11, 7. Przez wiarę zbudował Noe ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć. Pełen bojaźni Arkę dla pocalenia rodziny swojej. I z tego rozdziału. Trzydziesty piąty wiersz, drugie zdanie. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć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 po jaskiniach i rozpadlinach ziemni. To było 35 wiersz, drugie zdanie, 36 i 37. <śmiech> <śmiech> temat wiary chciałbym dzisiaj poruszyć. Jest to na tyle szeroki temat, że nie sposób wszystkiego wypowiedzieć. Ale spróbuję e, się maksymalnie streścić. Być może jeszcze komuś Bóg da jakąś e, potrzebną e, myśl do tego. I właściwie takim e, e, powodem tego też stała się taka rozmowa, którą miałem przedwczoraj z człowiekiem, który jest ateistą. I, i właściwie. E, On, czytając Biblię, widać, że coś czytał, wszystko neguje. Czyli, że to wszystko jest nieprawda. I to, że Bóg stworzył świat, nie ma Boga, więc nie stworzył. Czy to, że Abraham usłyszał od Boga coś, nie mógł usłyszeć, bo nie ma Boga. I tak właściwie o każdej rzeczy, czy przeszli przez morze, no nie przeszli, wiadomo, że nie, bo to niemożliwe. O każdej rzeczy z Biblii mówił, nie, to nieprawda, to niemożliwe. I tak samo w Nowym Testamencie, jeśli czytamy, że anioł się objawił, Marii, to niemożliwe, nie ma anioł to niemożliwe, żeby poczęła bez męża. I tak o każdej rzeczy mówił, nie, to jest bzdura, to jest niemożliwe. I w końcu przypomniało mi się to, co kiedyś czytałem u brata Wilhelma Buscha. Powiedziałem, ale to właściwie co Panu daje niewiara? Jest to człowiek, z którym poza wszystkim mam taki no, dobry międzyludzki kontakt. I starałem się to jak najbardziej uprzejmie przeprowadzić. I on mówi, no tak, oczywiście, no dobrze, zasady, cnoty i tak dalej, dobre postępowanie. No, ale to bez Boga jakie to ma znaczenie? Skąd wiemy, że coś jest dobre, jeśli nie uznajemy, że jest Bóg? I tak zacząłem czytać Biblię później, kiedy wróciłem do domu i tak stwierdziłem, że właściwie gdzie nie otworzę, to natykam się na coś, co wymaga, żebym w to uwierzył. Gdybym czytał bez wiary, to praktycznie każda strona, czy prawie każda strona w Biblii musiałaby być przeze mnie nazwana albo nieprawdą, albo ludzkim jakimś, e, przegięciem e, albo jakimś fałszerstwem e, jeśli cztery Ewangelie są fałszerstwem to na czym tu się oprzeć on mówił, no jest jeszcze inna Ewangelia e, która mówi i tu podał e, taki e, znany e, przykład e, jakiegoś romansu między Panem Jezusem a Marią Magdaleną a więc e, jeśli ktoś nie wierzy Tym, którzy są naucznymi świadkami, to dlaczego miałby wierzyć tym, którzy są fałszerzami? I to mnie właśnie tak skłoniło do tego, żeby się chwilkę zastanowić nad tematem wiary. Wszystko, co czytamy w Biblii, wymaga od nas chętnego przyjęcia, otwarcia serca. Tak, to jest prawda. Tak, to wychodzi od Boga. Tak, Bóg do tego doprowadził. Bóg zapowiada pewne rzeczy, które potem się spełniają. Temu też nie można zaprzeczyć w żaden sposób. Przecież ci żołnierze rzymscy nie dlatego, że chcieli wypełnić proroctwo rzucali losy o ubranie Jezusa. To po prostu było wcześniej zapowiedziane. Tysiąc lat wcześniej. I to się spełniło. Nikt tego nie, reż nie reżyserował. I W tym rozdziale akurat mamy tych bohaterów wiary, tak zwanych. Naliczyłem 19 wymienionych z imienia i około 20 pośrednio, co nam daje liczbę około 40 osób, które tutaj są znane z tego, że w pewnym momencie swego życia uwierzyły. I choćbyśmy mogli jeden przykład znaleźć, że były momenty w ich życiu, kiedy tej wiary zabrakło, choćby Abraham, czy Job, który jest nazwany przecież mężem wiary, ale miał moment też i zachwiania. To jednak te te momenty, czy te dni, kiedy zaufali Bogu są tutaj podkreślone i Bóg to wyraźnie chce nagrodzić, wyróżnić. Jeśli powiemy, czym jest wiara, to jest uchwycenie się tego, czego nie widzę, albo też po prostu zaufanie. Jeśli mówimy o tej wierze, jeśli ktoś mi coś mówi, a ja zgadzam się z tym, przyjmuję to, nie widząc tego, po prostu wierzę, że tak jest, zgadzam się z tym, ale też i więcej, idę za tym. Ten znany przykład, na pewno już to nieraz gdzieś było wspominane, w takiej książeczce dla dzieci, była historia o tym, jak tata stał w piwnicy, to był słoneczny dzień, a na zewnątrz stała jego córeczka i słyszała, że tata jest w piwnicy i on mówi do niej, skocz, ja cię złapię. Ona mówi, ale ja cię nie widzę. On mówi, ale to nie szkodzi, ja Cię widzę. Skocz, to Cię złapie. I ona skoczyła. Więc nie chodzi tylko o to, że wierzyła, że tam jest tata, ale zrobiła ten krok. I to właśnie jest ta wiara, która jest miła Bogu. Że nie tylko my to wiemy, czy o tym słyszymy, ale rzeczywiście robimy to. <śmiech> w 11. rozdziale pierwszy wiersz mówi nam o tym skutku zaufania. Jeśli zaufam, to daje mi to. Skutkiem jest pewność. Mam pewność w sercu, że tak jest. E, dlatego, że wierzę temu, który to powiedział. Czyli e, jestem tego pewien, tak jakby to już się wydarzyło. Jest to taki teleskop, można by to określić, duszy, który sięga dalej, ponad to, co widać. E, można też i e, powiedzieć. Y, że we wierze można stać. Mamy taki werset w Biblii. Stójcie we wierze, to jest w starym tłumaczeniu, u nas jest trwajcie. To jest pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział, 13 wiersz. Stójcie we wierze. Można chodzić. To drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Wiersz nie pamiętam, muszę to otworzyć. Hmm. drugi list do Koryntian 5 7 Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy, czyli chodzimy pielgrzymować znaczy chodzić e, mm, a więc y, dopóki jesteśmy w ciele jesteśmy oddaleni od Pana bo żyjemy tu na ziemi ale jednak kierujemy się wiarą kierujemy się nie tym co nasze oczy widzą chociaż też ale kierujemy się tym co Bóg powiedział mając do Niego zaufanie a więc we wierze chodzimy a więc w wierze należy chodzić w wierze należy stać we wierze też można biec i to czytamy w 12 rozdziale tego listu do hebrajczyków dwunasty rozdział, pierwszy wiersz. Biegnijmy, tak pod koniec, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa. Co to znaczy biec we wierze? Jest to bieg wiary, o którym też apostoł Paweł pisał w drugim liście do Tymoteusza. W biegu dokonałem to oznacza, że to wymagało nakładu sił, że On biegł, mając na myśli nagrodę, a więc to też jest coś, co trzeba było wcześniej uwierzyć, że mój sposób życia dla Boga dzisiaj ma, niesie ze sobą konsekwencje nagrody. Jeśli olimpijczycy stają na bieżni w blokach i Ruszają, to mają na celu to, żeby stanąć jako pierwszy. I dla nich jest to oczywiste. Dla nas jako chrześcijan to też powinno być oczywiste, że nasz bieg życia, czyli to, co robimy, to, czym się zajmujemy albo to, od czego się chcemy odsunąć, jest motywowane nagrodą później w niebie. A więc bieg jest to też i... Wskazanie na to, że potrzeba się od pewnych rzeczy powstrzymywać. Należy się ćwiczyć, jak wiemy, żeby zdobyć nagrodę. Wymaga po prostu poświęcenia się danej sprawie. To też i może to, że wy chcemy też i coś więcej zrobić. Nie może tylko jedną rzecz, ale wiele rzeczy. A więc... Jako ludzie wiary możemy stać, możemy, czy mamy chodzić, powinniśmy też i biec we wierze i to patrząc na Jezusa, który już przebiegł tę drogę, ten dystans i zakończył jako zwycięzca, który jest tym początkiem wiary, dzięki niemu uwierzyliśmy, jest też tym wzorem, tym, może takie słowo, liderem w takim sensie, tej wiary i my za Nim idziemy. I też jest dokończycielem wiary. Czyli mamy zbawienie dzięki Niemu. On wypełnił to wszystko, co miał wypełnić. W Biblii też czytamy, że wiara może być mała. To choćby tym przykładzie ziarna gorczycy. Malutkie ziareneczko porównywając do na przykład ziarenka maku. Taka malutka wiara może przenieść wielką górę. To oznacza, że ta wiara właściwie pokłada ufność w tym wielkim Bogu. To nie chodzi o to, co jest we mnie, że ja przez wiarę coś mogę, tylko że to ta wiara porusza rękę Boga, który Zmienia rzeczywistość. Ale nawet jeśli nie widać, że Bóg coś robi w danym momencie, a ja wierzę, to mogę mieć zaufanie do Jego serca. Czyli nawet jeśli Bóg teraz mi nie odpowiada, przecież On to wie i słyszy, rozumie i mnie kocha i On na pewno we właściwym czasie podejmie kroki. I wiara może być też wielka, jak to też i sam Pan powiedział. Nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. To chodziło o setnika. Wiara też i co jest ciekawe, może wzrastać w momencie kiedy jest próbowana barak. To przez sędziów czytamy: na początku był bardzo chwiejny, niepewny, i właściwie tylko dzięki temu, że Debora poszła, to on poszedł z nią. Taki człowiek, który właściwie żywił się czyjąś wiarą, tak bywa też w życiu wierzących, że ciągle potrzebuje być przez kogoś podpieranym, ale później on widać, że nabrał tej siły i też jest, jak myślę, o nim powiedziane. 34 wierszu tego 11 rozdziału stali się mężni na wojnie. Nabrał siły w trakcie. Tak może też i się stać. Że ktoś na przykład niechętnie czy z obawą bierze udział w ewangelizacji, ale w trakcie jej trwania nabierze tej można powiedzieć mocy od Boga i Duch Święty przez niego może działać. Na pewno też i jest to naszym doświadczeniem, też i to w Biblii widać, że wiara bywa wywoływana przez problemy życiowe, choroba na przykład, jak ta niewiasta cierpiąca na krowotow, dopiero ten problem i lata, które, przez które nic nie nie mogła z tym poradzić spowodowało, że z wiarą zwróciła się do Chrystusa czyli bezradność może dopiero spowodować że ta wiara zaistnieje jakieś potrzeby może konflikty tak jak w przypadku Jeftego i jego braci może grzech, który zaistnieje spowodować, że człowiek z wiarą zwraca się do Boga nie. I teraz e, chciałbym na taki, taką jedną rzecz e, też zwrócić uwagę, e, że te miejsca akurat przeczytałem, mam na myśli, e, że wiara może być e, potrzebna czy skuteczna w trzech, na trzy sposoby. E, pierwszy to jest to, co tutaj czytamy o e, Noem. E, to znaczy, że on... E, Przez to, że uwierzył, to On i Jego rodzina zostali zachowani od potopu. Czyli wiara, jeśli się pojawi, jeśli posłuchamy Boga, to nas od czegoś nam oszczędzi. Tak było w przypadku Noego, czy też w przypadku Eliasza, o którym jak myślę jest napisane w tym 34 wierszu, też uniknęli ostrza miecza. A więc wiara, która powoduje to, że od czegoś złego jesteśmy uratowani. Po drugie, wiara może być też nam dana, abyśmy przez coś przeszli. I to właśnie jest to, co tutaj czytałem w 35 wierszu, przepraszam, 6, że doznali szyderstw, biczowania, więzów, więzienia. Chodzi o to, że przeżyli, ale przeszli przez wiele utrapień. Tułali się po pustyniach, po górach, świat ich nie był godny. Ciekawe, że nie oni świata, ale świat ich nie był godny taka niepewność życia tuali się my tego nie znamy, bo Bóg dał nam właściwie możliwość, że możemy się realizować w tym życiu się urządzać, bogacić spełniać swoje różne pragnienia natomiast tutaj czytamy, że o ludziach, którzy mając posiadając wiarę właściwie żyli niepewni jutra Ale też i wiara może być dana po to, aby umrzeć. I tutaj ten wiersz 35 od połowy. Zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. No i dalej ci kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani Mieczym. A więc mieli wiarę, ale Bóg ich nie uwolnił od tego, nie, nie mogli tego uniknąć, ani też nie mogli po prostu być uwięzieni po tym ileś lat tam być i wyjść. Im było dane ponieść śmierć, ale mieli wiarę. A więc wiara nie zawsze jest tym środkiem, który sprawia, że unikniemy złego. Ja z wielką wiarą e, z, poszedłem na egzamin prawa jazdy i go oblałem. I co było dla mnie wielkim zaskoczeniem i dopiero za którymś kolejnym razem i to zmotywowany przez kolegę w pracy, który powiedział no ty taki człowiek bieżący i nie umiesz zdać. Dopiero to e, jakoś tak do, no, stało się tym, taką trampoliną, przez którą zacząłem rzeczywiście się no, o to starać. A więc my w naszym życiu możemy także we wierze z jednej strony być zachowani od czegoś, z drugiej strony możemy przez coś przejść, że Bóg nam tego nie oszczędzi. Może się też zdarzyć, że nie będzie wyjścia i z wiarą przyjdzie nam odejść. To także czytamy w Biblii. Jan Chrzciciel na pewno miał wiarę i nie został wybawiony z więziny. I jakie są przeszkody na tej drodze wiary? Na pewno zwątpienie. I to widzimy nawet w takiej krótkiej historii o Piotrze, który, kiedy zobaczyli Pana nad ranem czy w nocy, to Piotr mówi, Panie, jeśli to Ty jesteś, to pozwól mi przyjść do Ciebie. I Pan mówi, chodź. No i teraz ciemno, może, on wychodzi z łódki i idzie. Miał wiarę. Ale e, kiedy zrobił ileś kroków, tak sobie wyobrażam, że patrzył na Pana, cieszył się, idzie po wodzie. No cud, ewidentny cud. E, ale w pewnym momencie pojawiła się fala. E, I e, kiedy na nią spojrzał, to czytamy, że się przestraszył i zaczął tonąć. A więc okazuje się, że e, To, że pod nogami miał taki twardy grunt, to sprawiała wiara. E, Pan Jezus był taki sam. Jego moc była ciągle taka sama. Nawet w momencie, kiedy Piotr zaczął tonąć. Ale wiara Piotra e, w tym momencie osłabła. I stracił grunt pod nogami. Czy nie może tak być w naszym życiu? Zaczynam z wiarą. Ale w pewnym momencie mi jej braknie, i zaczynam tonąć. Może inni to zauważą, może nie, ale tak może być, że gdzieś w tym chodzeniu we wierze jest czas, że ten poziom, nazwijmy, ten wskaźnik spada do zera i żyjemy wtedy tylko w widzeniu, tylko w tym, jako, co jako ludzie widzimy, oceniamy. Może tak niestety być. A więc zwątpienie jest tym, co y, sprawia, że to życie wiary słabnie. Widzimy to też na przykładzie Eliasza. Człowieka, który miał wiarę niewątpliwie y, i dokonywał ewidentnych cudów. Y, ale y, też i w pewnym momencie powiedzmy, że patrzył na siebie, za bardzo na siebie, I mówił do Boga kilkakrotnie, zostałem ja sam. Proroków pozabijali, zostałem ja sam. A i na moje życie nastawiał. Jego wiara osłabła. I nawet i czytamy wyrocznia Boża, czyli to Bóg powiedział, że mam jeszcze 7 tysięcy tych, którzy nie zgięli kolan przed balem. To znaczy, mówiąc inaczej, Eliaszu, ty wcale nie jesteś sam. Jest jeszcze wielu innych. I Eliasz, mimo że w triumfalny sposób został z tej ziemi zabrany, w cudowny sposób, to jednak w jego sercu w pewnym określa jego życia, tej wiary zabrakło. Była taka husztawka. Skrył się w jaskini, bo bał się. Czyli znowu brakowało tej wiary. Potem go Pan posilił i przez 40 dni miał tyle siły i wiary, żeby biec. Coś niesłychanego. Ale potem znowu mówi, zostałem ja sam. Widzimy, że to tak, taka niestabilność w tym była. Był to człowiek wiary. I tak jak czytamy też w liście Jakuba, człowiek podobny do nas. Rzeczywiście, człowiek podobny do nas. To nie był e, taki posąg wiary człowieka, który ani na sekundę nie miał złupienia. On rzeczywiście miał różne chwile w swoim życiu. Ale jednak na skutek jego modlitwy i jego wiary przez 3,5 i pół roku nie było deszczu. To był człowiek wiary. A więc e, wątpliwości są tym, co osłabia to nasze życie wiary. Strach. Na pewno też i grzech jest tym, co sprawia, że ta wiara natychmiast topnieje do zera. Ale znowu, nawet kiedy zgrzeszymy, możemy z wiarą zwrócić się do Boga. Nigdy nie jest tak, że to już nie ma możliwości, żeby się podnieść. Widzimy to na przykładzie też i Piotra. Łukasz, 22 rozdział.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 Tutaj nam Pan Jezus odkrywa coś z tego, co dzieje się w tej niewidzialnej dla nas części tego świata. O to, że szatan może chcieć i umieć to wyprosić, żeby móc w jakiś sposób oddziaływać na życie wierzących poprzez prześladowania, czy pokuszenia, czy cokolwiek, tak jak było w przypadku Joba. Wyprosił sobie, żeby was przesiać. I Bóg się na to zgodził. Ale wiem, że Bóg ma zawsze jeszcze dalszy i lepszy cel. Pan Jezus mówi, prosiłem za Tobą, aby nie ustała wiara Twoja. Wiem, że Pan Jezus nie prosił o to, żeby Piotr nie, nie upadł. Tylko kiedy upadnie, żeby jednak dalej stał. Ty, gdy się kiedyś nawrócisz w znaczeniu y, odnowisz swoją wiarę, no bo on był raz na zawsze zbawiony, ty, kiedy powstaniesz znowu z tego upadku, to utwierdzaj swoich braci. A więc, mówiąc najkrócej, nieustawaj. Dalej y, chodź za mną. Jest to y, też i nie przypadkiem napisane, w Biblii, po to, żebyśmy i my, którzy przeżywamy różne potknięcia, czy swoje, czy kogoś innego, mogli mieć zaufanie do Boga, że Bóg może odnowić i jeszcze raz człowieka dalej używać. Tak jak było z, choćby z Markiem, który w pewnym momencie odszedł, ale potem wrócił. I dalej współpracował z apostołem Pawłem. A więc jako ludzie wiary możemy być uchronieni, możemy przejść przez jakieś trudności, możemy też i jak ci Bóg zechce nie mieć ratunku i z wiarą po prostu oddać życie. Czasem Wiara jest pójściem za czymś, czasem wiara jest odwróceniem się od czegoś. Tak jest tutaj w przypadku tych, którzy nie, do, nie przyjąwszy uwolnienia, jak jest napisane, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. A więc tak jak jest też w objawieniu, że mogli obrać życie, ale jednak nie. Woleli obrać śmierć, nie przyjmując tego znamienia. Gdybyśmy mieli coś takiego przeżywać, to jest rzecz bardzo trudna. Zaprzyj się Pana, a będziesz żyć, no albo wyznawaj Go i musisz umrzeć. Jest to bardzo y, trudna y, y, chwila, y, żeby to przeżyć, ale tu widzimy, byli tacy, którzy to mieli już jako doświadczenie. To będą przeżywać bieżący w czasie ucisku. Albo przyjmują ten system znakowania, który wiąże się też z oddawaniem czci przywódcy, a jeśli nie przyjmują śmierć. Już nie mówiąc o tym, że bez tego się nie kupi ani chleba, ani nie zatankuje auta. Trudna decyzja, co tu zrobić? Tutaj czytamy Zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. A więc musieli powiedzieć nie. Jesteśmy gotowi ponieść śmierć. To jest wiara, która wzbudza podziw. Ale to też jest i tak, że nam jest dzisiaj to może trudno powiedzieć. No, co byśmy zrobili, gdybyśmy się znaleźli w takiej, w takiej sytuacji. Ale to też jest tak, że Bóg daje taką wiarę w momencie, kiedy jest ona potrzebna nie możemy być teraz tacy dumni i pewni no gdyby mnie to spotkało to ja bym na pewno tak zrobił albo ktoś powiedział nie to ja bym na pewno nie dał rady gdyby to mnie spotkało ale jeśli znajdę się w takiej sytuacji to mogę zrobić krok wiary do Boga i Bóg da mi siłę żeby przez to przejść albo też i z, ze spokojnym sercem poddać życie A więc ta wiara jest dla nas niezbędna do tego, żeby nie tylko wejść do nieba, ale żeby tu na ziemi żyć z Bogiem i przejść przez te różne trudności czy próby doświadczenia wiary, jakie na naszej drodze spotykamy. Ponieważ te doświadczenia pokazują, że ta wiara w ogóle jest. Gdyby ktoś nie zachorował, to byśmy to tak wyraźnie nie widzieli, jak w momencie, kiedy nie było wyjścia. Niech Bóg da nam, przyda nam wiary, żebyśmy mogli w naszym życiu chodzić we wieżę. Częstwem naszych czasów jest to, że każdy z nas otrzymał bardzo dobre, jak na czasy I wieku, wykształcenie. I nawet najprostszy człowiek, który przeszedł przez podstawowe klasy jest mądrzejszy niż filozof, z którym ścierał się Paweł na aeropagu. I ma większą wiedzę i ogarnięcie we wszelkich sprawach Wszechświata. I to niestety jest rzecz, z którą y, musimy sobie radzić w codziennym życiu wiary. I każda rzecz ze Słowa Bożego, którą mamy, y, już zostało to podkreślone, wymaga przyjęcia nie przez intelekt, nie przez nasze ludzkie sposoby pojmowania rzeczy, lecz przez wiarę, czyli przez to, że wychodzimy od Boga. Natomiast cała edukacja jest zbudowana na założeniu, że Boga nie ma. Wszystkie, czy to Zofie, czy wszystkie Logie, to są nauki ludzkie, które Zofie, czyli kończące się na Zofia, filozofia i tak dalej, Logia, logika na przykład, czy teologia, to są, czy biologia. To są różnego rodzaju nauki, które są zbudowane na fundamencie materializmu. Materializm to jest taki pogląd, który pomaga ludziom różnych religii badać świat. I dlatego, jako punkt wyjścia, ma założenie, że badamy otaczający nas świat tak, jak gdyby Bóg nie istniał. Już samo to powoduje, że tych narzędzi nie da się użyć przy budowaniu wiary, która wychodzi od tego, że kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że Bóg istnieje i wynagradza tych, którzy Go szukają. I już od pierwszych słów Biblii, jeśli przyjęlibyśmy materialistyczny sposób badania Biblii, trafiamy na bariery nie do pokonania. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. No więc to jest dla umysłu wykształconego w systemie takim stacjonarnym, szkolnym, czy generalnie tym, który każdy z nas doświadczył, obraza jeśli byśmy chcieli dosłownie brać to, czego nas uczono w szkołach. I im wyższe to wykształcenie, tym większe pokusy, żeby próbować Biblię pojąć w sposób ludzki. No więc Paweł, apostoł, wiedział o tych zagrożeniach. Pędzony, prowadzony Duchem Świętym, doskonale wiedział, jakiej rady nam udzielić. I znajdujemy taką radę w pierwszym liście do Koryntian czwarty rozdział, szósty wiersz. I tutaj mamy wyraźnie powiedziane, yy, że odniosłem, bracia, odniosłem do samego siebie i do Apolosa ze względu na was, abyście nauczyli się na naszym przykładzie nie wykraczać ponad to, co jest napisane, żeby jeden nie pysznił się przed drugim I mamy wyraźnie powiedziane, nie rozumieć więcej niż Pismo mówi, nie rozumieć więcej niż jest napisane w Słowie Bożym. Dlatego, że jeśli Słowo Boże to jest objawienie, ono wychodzi od Boga, to Bóg doskonale wiedział, co chce nam przekazać. I nie możemy teraz do tego niczego ze swoich ludzkich myśli dodawać. Jest to bardzo często widoczne, na przykład, jak ktoś próbuje rozmawiać racjonalnie, racjonalizując. Słyszałem takie wykłady, na przykład bardzo ciekawe, Howinda, gdzie on tam próbuje udowadniać, że jest jakikolwiek uzasadniony naukowo sposób potwierdzenie biblijnych treści. I ciekawie to brzmi, ale niestety ma Ten brak, że tam w pewnych momentach ten wierzący człowiek starając się stanąć po stronie Boga musi zmyślać różne rzeczy. A to, że kiedyś tam ziemia wyglądała tak, teraz wygląda tak, a Słowo Boże tego nie objawia. My mamy wyraźnie pokazane, że na przykład potop ileś dni padał deszcz. I te, tego typu ludzie, wpadając w tego typu pułapki, próbują uzasadniać, że gdzieś ta woda tam była, w jakichś tam komorach i tak dalej. Próbują wpisywać w tekst coś, czego nie ma. I my się strzeszmy przed tym. Mamy przykład z Eliasza że, albo z Elizeusza, że on wziął i kazał wdowie olej nalewać z jednej bańki. Znowu próbować to racjonalnie wymyśleć, że w tej bańce było ileś tam oleju schowanego i on wyleciał tyle, że go było potrzebne, no to to jest nie tędy droga. To był po prostu cud i potop też był cudem. Tak samo cudem było przeprowadzenie przez Morze Czerwone, cudem jest zmartwychwstanie, Doszukiwanie się jakichkolwiek elementów racjonalności w tym, że nagle przez zamknięte drzwi Pan Jezus wszedł wśród uczniów, tak jak to jeden z braci, to akurat był autor do celu, on udowadniał, że jest czterowymiarowa czy pięciowymiarowa przestrzeń i że dla Jezusa to było jak wejść z tej przestrzeni. No to nie jest tędy droga, to jest całkowicie... Być może niektóre z tych imaginacji są nawet bardzo atrakcyjne umysłowo, ale my nie mamy kroczyć tą drogą. My mamy objawienie, Słowo Boże, które świeci w ciemnym miejscu, jest to porównane do pochodni. Pochodnia ma to do siebie, że ona nie jest reflektorem. Ona nie świeci na 200 metrów do przodu, tylko oświetla trzy pierwsze kroki. Jeżeli nie zrobisz następnego kroku zgodnie z objawieniem, to już pójdziesz źle i nic ci po tym, że będziesz znał więcej. Więc my w pokorze, niezależnie od tego, ile Bóg nam dał, mamy kroczyć w posłuszeństwie. Czyli jeśli mamy na przykład uwierz i daj się ochrzcić, uwierzyłeś, powinność wiary wykonałeś, Kolejnym krokiem jest daj się oczcić, a nie, że zdobądź teraz wykształcenie na przykład teologiczne i zostań wielkim uczonym w piśmie. Jak się oczcisz, Bóg ci wskaże kolejny krok. Jak ten kolejny krok w posłuszeństwie wykonasz, Bóg ci wskaże kolejny krok, a nie, że od razu musisz znać całą wiedzę. I każdy z nas ma tego typu właśnie sytuację ze Słowem Bożym, że mamy ją jak to Słowo Boże, jak pochodnie, która oświetla w ciemnym miejscu naszą sytuację i rozejrzyjmy się w świetle tego Słowa Bożego, co jest wolą Bożą i wykonajmy krok posłuszeństwa, bo Bóg oczekuje posłuszeństwa. I Piotr też jest świetnym przykładem. On sam zainicjował to, że ma wyjść z Łodzi, panie, każ mi przyjść do siebie. To była inicjatywa Piotra. Pan Jezus kazał mu wyjść i wyszedł. I później zaczął, widać, wiatru się przestraszył, racjonalizował. Zaczął kombinować po swojemu. No bo faktycznie, nikt z nas nie potrafi chodzić po wodzie. I racjonalnie Piotr miał rację. Powinien był zatonąć i zatonął. Więc... Jeżeli będziemy do tego wszystkiego, co mamy z objawienia Słowa Bożego, dokładać swoje myśli, sprzeniewierzymy się temu poleceniu Pawła, aby nie rozumieć więcej niż Pismo mówi, aby nie rozumieć więcej niż napisano, aby nie wykraczać ponad to, co jest napisane. I Paweł tu wyraźnie pokazuje, że to też jest źródłem wszelkich rozłamów w chrześcijaństwie. Nie trzymanie się Słowa Bożego bo jeżeli dokładamy coś od siebie ludzkiego, wtedy zaprzeczamy jedności myśli, jedności zdania, jedności Ducha Świętego. Zaczynamy dodawać do objawienia swoje różnego rodzaju pomysły. I jeżeli mamy tutaj właśnie ten szósty wiersz, to jest powiedziane, aby jeden nie pysznił się drugim. Faktycznie ktoś, kto dołoży coś swojego do Pisma, no to stawia się w pewnym sensie na miejscu Boga. Bo Bóg objawił Słowo Boże i jest to pewnego rodzaju wywyższenie się, pycha dołożenie do Słowa Bożego swoich myśli. Więc nad tym starajmy się yy, czuwać, żebyśmy nic do objawienia ze Słowa Bożego nie dodawali i tylko to, co Słowo Boże mówi, jest prawdą. Wszystko inne, nawet mamy taką pieśń, marną złudą. Czyli jeżeli teraz weźmiemy coś ze świata naukowego, co dziś jest faktem naukowym, to nie znaczy, że to jest fakt obiektywny. Kiedyś wszyscy naukowcy na całym świecie uważali, że Ziemia jest płaska. Dzisiaj doszli do wniosku, że Biblia miała rację, że jest okrągła. Kiedyś y, naukowcy różni myśleli, że najlepszym sposobem na różnego rodzaju dolegliwości jest y, działanie bez higieny. Słowo Boże już wyraźnie pokazywało, że o higienę trzeba dbać. I tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj w tym momencie możemy szukać wiele przykładów, które pokazują, że y, kiedyś Nauka się myliła, dziś nauka się myli i ona zawsze się będzie mylić, dlatego że jest oparta na zgniłym fundamencie, że próbuje wyjaśniać wszechświat tak, jakby Boga nie było. A my wiemy, jako ludzie wiary, że Bóg jest i dał nam Słowo Boże, które jednoznacznie w tych 66 księgach pokazuje nam Boga i czego On od nas oczekuje i co jest dla nas najlepsze. Nie rozumieć więcej niż napisano. Chciałbym jeszcze wziąć przykład tego pierwszego męża wiary. To znaczy Abla, który Przez wiarę złożył Bogu wartościowszą, albo inaczej mówiąc był posłuszny Bogu. I wyobraźmy sobie tego człowieka, który, który właśnie nie sadzi kartofli, pietruszki, nie podlewa ogórków, nie robi nic takiego, żeby coś Bogu przynieść, ale zaczyna hodować trzodę, żeby zrobić coś, co się Bogu podoba i w pewnym momencie przychodzi mu na myśl żeby właśnie z tej trzody najlepszą ofiarować Bogu i właśnie to robi yy, wiara po prostu ma posłuszeństwo i on musiał słyszeć wcześniej od swojego ojca i matki o tym jak, w jaki sposób oni byli zachowani, w jaki sposób byli wygnani z ogrodu Eden i, yy, i właśnie yy, później on chciał się podobać Bogu i tym samym te działania, które podjął yy, widać, że one cechowały jego wiarę posłuszeństwem dlatego jeśli Słowo Boże mówi nam uwierz, a będziesz żył no to jeśli nie uwierzysz, to umrzesz prosta zasada i wielokrotnie Pan Jezus mówił o dużej i małej wierze ale jednak obojętnie W dzisiejszych czasach jest, mamy e, wiarę właściwie małą. Wielokrotnie się zastanawiamy nad tym, czy to dobrze, czy nie. Wiele mamy rzeczy, które stawiamy obok wiary i myślimy, że to też jakoś e, można sprostać temu wszystkiemu, ale generalnie posłuszeństwa, tak jak posłuszeństwo ablowe, jest mało, bo właśnie e, to co uczynił Abel to samo zrobił Pan Jezus, tylko nie złożył kogoś w ofierze ale złożył samego siebie i to posłuszeństwo Jego, całkowicie Bogu nam powinno tworzyć serce i powinniśmy w tą doskonałą ofiarę Jezusa Chrystusa uwierzyć i nie odkładać sobie tego na później a i nie mówić, że może będzie lepsza ofiara bo Bóg skierował swoje oczy na swojego własnego Syna i jeżeli ktoś dzisiaj potraktuje albo odrzuci tą ofertę Bożą to Bóg już nie ma nic lepszego człowiekowi do zaoferowania jeśli nie uwierzysz w to co zrobił Bóg bo wszystkie karty Biblii, wszystkie strony od początku do końca wskazują na kogo? na Jezusa Chrystusa i na Jego doskonałe dzieło I jeżeli czytamy Biblię i nie mamy pomiędzy wersetami, rozdziałami, księgami po prostu tej myśli, to jest mowa o Jezusie i to jest mowa o Jego dziele, to Biblia zawsze będzie nam, można powiedzieć, przeciekała między palcami. To zawsze będziemy, można powiedzieć, nie mogli ją nigdy zrozumieć ani pojąć, Dlatego, że zrozumieniem Biblii Boga jest to, że On ofiarował swojego Syna tego co miał najdroższe najmilsze, jedynego swojego dał go na Golgocie, na krzyż a my teraz powiemy co to za ofiara jakże w ogóle to może się podobać jeśli odrzucimy ten najwspanialszy dar mamy uwierzyć w to doskonałe dzieło przyjąć i tak jak Abel on oczywiście złożył ofiarę ale my mamy uwierzyć w tą doskonałą ofiarę to doskonałe dzieło i Bogu być posłusznymi, abyśmy czasami nie stali się, yy, może wiecie nie stali być, nie, żebyśmy byli niewiernymi Bogu i nieposłusznymi, którzy by odrzucili ten najwspanialszy dar, to co się stało na Golgocie, kochani, i wtedy ja nie mówię tutaj, oczywiście ja mówię w ogólności do wszystkich ludzi, ale też i może do tych, którzy tu nie są zbawieni. Może wielokrotnie ktoś chodzi i słucha yy, wiele razy, słowo Boże, i mówi, mówią i mówią to samo ciągle o, o, o tym samym opowiadają ale przecież yy, jeśli oczywiście Bóg nie włoży do serca yy, pragnienia przyjęcia Jezusa Chrystusa i nie otworzy serca do tego żeby Jemu uwierzyć to jest bardzo smutne ale jednak mamy być posłuszni Słowu Bożemu i Jemu uwierzyć Yeah then.